Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku, w sumie już czwartym, podcastu z sieci wziętych. Dzisiaj będzie odcinek, powiedzmy, troszkę przełomowy. Dlatego, że po raz pierwszy nie podam linku do strony, o której będę mówił. Po prostu, po prostu nie. Rzecz będzie się dotyczyć także narkotyków. Akurat, tak, tak mi się jakoś trafiło, że trafię na tę stronę. I ona mówi, dobra, przepraszam, może nie narkotyków, a e, jak to mówi tutaj e, na strony, czy też całe, e, całe, całe przesłanie tej strony, że strona jest o suplementach odżywczych, tak, suplementy diety, czy też tam suplementy, które się używa do... Mm, przy ćwiczeniach na siłowni. No ale... No ale generalnie, powiedzmy sobie szczerze, no są to narkotyki. Może, może ja się mylę, nie wiem. Słuchajcie. E, po pierwsze, co mi się rzuca w oczy, tutaj patrzę na asortyment i widzę e, Salvia Divinorum. E, nie wiem, czy wiecie, co to jest. To jest to Szałwia Wieszcza. Jest to silny, w sumie silny, silny środek halucynogenny. Szałwia, no w sumie jest spotykana także jako, jako, jako roślina, bo jest to produkt, tutaj jest napisane nawet produkt botaniczny. Niemniej jednak, o, nawet jest po prostu napisane szałwia wieszcza. O, proszę bardzo, nawet nie wiedziałem, że mam w Polsce napisane. Pro... O, pięknie jest napisane. Produkt przeznaczony do obrzędów religijnych. No, bardzo ciekawe. Z mojej wiedzy wynika, że stosowanie wiesz, wieszczy jest o tyle niebezpieczne, że fakt faktem, jaki jest tutaj napisane do obrzędów religijnych, często używają jej Indianie, wchodząc w jakiś etap halucynogennych, swoich rytuałów i jeżeli jest źle przeprowadzony cały cały, cały obrzęd, no, no to można można nieźle na dno kopa dostać. Wykład miałem z tego z tej szałwi, znaczy tam na temat tej szałwi no i jeden z profesorów powiedział, że mm, podobno, no nie wiem, ja nie stosowałem, ale tak tak mówił. Podobno po szałwi y, można widzieć dźwięki w bardzo ciekawe, jakby tak było. No ale Szałwia Wieszczu. Można kupić na tej stronie szałwie Wieszczu. Wiecie, co mnie bardzo zainteresowało? Zainteresowała mnie hmm, sama sprawa legalności tej strony. No bo oczywiście strona jest jak najbardziej legalna, regulacje prawne. Jest napisane, że wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu i nazwa sklepu są w 100% legalne. Mamo, mama dostała rentę? Dostałam.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 o czym wejście w link akty prawne, jest oczywiście polskie prawo ustawa, no i tym się kończy nasza podróż, bo pod linkiem ustawa nie ma nic. No chciałbym zobaczyć, która ustawa reguluje to, że akurat te środki są tutaj dostępne. Inna ciekawa bardzo sprawa, która mnie zainteresowała ze względu na, na to, że, że jak już kiedyś tam mówiłem, coś tam o schemii wiem, Występują y, wykresy schematografów z badania laboratoryjnego, labora, z badania laboratorium krymina, kryminalistycznego w sprawie badania 11 próbek. Wykresy schematografów. No, pff, nie wiem. Może się czepiam. Ale jak dla mnie, jeżeli robimy po pierwsze tutaj y, na wykresie, jeżeli spojrzałem na wykres, oczywiście to są chromatogramy bo były robione badania chromatograficzne danych, yy, próbek nawet jest tutaj napisane, bo yy, cały, cały wynik tego to jest właśnie z, badania, yy, z laboratorium kryminalistycznego, więc jest już poprawna nazwa, że to są chromatogramy no a hemografy hemografy przez samo H jeszcze napisane yy, przepraszam, hematografy każdy mi się coś z krwią a może w sumie, no tak to pewnie była pobrana próbka krwi do badań, ale z 11... nie wiem. Nie wiem, nie chcę tutaj krytykować, ale tu jest napisane, że chromatogramy więc prawdopodobnie są to chromatogramy przeprowadzone. Pierwszy, pierwszy wykres do badania w ogóle nie jest opisany jest tylko napisane, że połączone ekstrakty zasadowe z próbek produktów roślinnych. No i są tam jakieś czasy retencji podane no ale pff, no, powiedzmy sobie szczerze no. Czasy retencji bez żadnego oznaczenia, czy też spektrometru, w wyniku ze spektrometru mas, no to tam niewiele dają, jeżeli nie mamy wzorców nawet. Następny chromatogram już coś mówi. Wzorcem jest delta 9 THC, czyli tetrahydrokanabinol, tak? Gdyś się nie mylę. No jest to oczywiście hmm, substancja... No już narkotyczna, prawda, Te halce, no to wiadomo, co to jest i gdzie występuje. Nie muszę tutaj chyba przypominać wszystkim. No i czas retencji tej substancji, znaczy wzorca, jest przy 15.05 minuty. Tak naprawdę yy, poza, poza wzorcem oznaczone jest niewiele. Znaczy, ja nie wiem, ja nic nie widzę generalnie. Ewentualnie jakieś szumy są. No i, no i nie wiem, jakieś czasy retencji są pozaznaczane, ale żadnych pików ewidentnych nie widać, więc, więc nie mam pojęcia. No i kolejną e, ciekawą rzeczą, którą w moim e, powiedzmy sobie dochodzeniu znalazłem. Próbka numer 2 Przy czasie retencji 10,95 minuty wykryto, no tu jest napisane benzyl piperazyna. No to tam zależy jak już mamy e, nazewnictwo. E, powiedzmy, że użyliśmy nazewnictwa benzylopiperazyna, bo takiej się używa. No, i już ciekawa sprawa jest, gdyż w ustawie jest to dokładnie zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Znajdujemy w artykule pierwszym z dnia 29 lipca 2005 w załączniku numer 2 do ustawy, w części 2, substancje psychotropowe grupy 2P jest benzylopiperazyna. No i nie wiem, nie wiem, czy to już byłoby takie, takie naprawdę hmm, legalne. No, jeżeli, jeżeli państwo na stronie u, u, uważają, że jest to legalne, to powiedzmy, że się zgodzimy z tym. Kolejna tam próbka numer 6, znowu jest między piperazyna. Sama piperazyna jest także widoczna na tej próbce. Yy... Kolejna próbka. Nic tak naprawdę nie pokazuję. Ja tam nic z generalnie nie widzę. Jakiś jest wycinek chromatogramu z próbki numer 11, dodany, który jest no wybaczcie, no tak naprawdę, jeżeli chemik na to spojrzy, no to kurczę, nic tutaj nie widać. Bo czasy retencji po pierwsze są tak zamazane, że niewiele z nich widać. Po drugie, nie mamy podane w niektórych przypadkach wzorca, co jest kompletnym idiotyzmem. A po trzecie, no nie mamy, tak jak już mówiłem, wyników ze spektrometru mas, gdzie nie można porównać, no tak naprawdę, co mamy w tej próbce, więc nie wiem, jaki jest sens w ogóle podawania samego chromatogramu bez żadnego bez żadnego załącznika. No i jakiś komentarz jest. Wykresów próbek numer 11 nie podano. Zostaną one dostarczone w terminie późniejszym po ponownym przebadaniu i przeanalizowaniu z wykorzystaniem nowego wzorca efedryny. O efedrynie mówiliśmy już w poprzednim odcinku. No, jeżeli w, jakimś, w jakiejś substancji znajduje się efedryna, a jest to związek czy też, czy też substancje psychoaktywne tak naprawdę, no to już tutaj możemy mieć jakieś problemy. Znaczy nie my, nie ja, ci co, co to sprzedają. No tak jak mówiłem, co do ustawy nie, nie znalazłem nic na stronie. Wykresy, no to jak na mnie pożyl się Boże. Bardzo ciekawym zagadnieniem tutaj na stronie jest prezentowanym imprezy. Tak, na, na imprezach sprzedawaliśmy swoje produkty. Chwalą się przedstawiciele strony byli na imprezach takich jak Global Gathering, zdjęcia z budowy tej imprezy jakoś, nie wiem. I druga impreza to była RMI Trans Explosion 2008. No fajnie, fajnie, że sprzedają takie rzeczy. Znaczy fajnie, dla mnie nie fajnie, dla mnie to jest bzdura i idiotyzm sprzedawać rzeczy, e, substancje dopingujące, no tak uważane przez autorów strony. Sklep znajduje się w ogóle w Łodzi, jeżeli ktoś chce, się no na pewno, wiecie na pewno, o jaką stronę mi chodzi, ale nie chcę o niej tam mówić, bo nie ma sensu nie najmniejszego. Co jeszcze jest w asortymencie? No, są jakieś tam białe proszki, zioła, pod dziwną nazwą zioła. W ziołach, co mamy w ziołach? W ziołach mamy dziwne w sumie nazwy, tak naprawdę nic nam nie mówiące. Czyli EX-myślnik SES lub... Y Sence, nie wiem, spice, smoke i tym podobne. No weźmy na przykład smoke. Smoke. Smoke. Aromatyczna mieszanka ziołowa opracowana w Holandii, lecz sprzedawana przez producenta z Wielkiej Brytanii. Uwalnia, uwalnia bogaty aromat podczas palenia. Zawiera kombinację roślin i aromatycznych ekstraktów. Ciesz się przyjemnym aroma, aromatem smoke, produkt przeznaczony do obrzędów religi holera, religijnych. W niektórych krajach używana zamiast emiot. A no, tak naprawdę, zaraz się dowiemy, że 3 czwarte produkty z asortymentu jest używane do obrzędów religijnych. Naprawdę, nadaje no, to tajemniczości całej, całego przedsięwzięcia. Eee. Forum jest oczywiście na stronie, można sobie porozmawiać wymienicie swoimi jakimiś tam nie, doświadczeniami w zakresie, w zakresie używania. O, bardzo ciekawa zakładka jest drug Testing Kids. No i sobie włączyłem tą zakładkę. No i to są jakieś tam testy y, narkotykowe tak? czy tam z użyciem y, narkotyków. Znaczy testy antynarkotykowe, czy narkotykowe. Yy, I wiecie, co jest najciekawsze? Każdy test... Jest opatrzony klauzurą brak w magazynie. Świetnie, nie? Sprzedają coś i, i tego nie ma, żeby sprawdzić, jak tam na nas to działa. No, fajnie. Nie ma, nie ma w magazynie. Jeszcze jest oczywiście akcesoria. Można kupić akcesoria jakieś. Aha, bo na przykład, jeżeli kupi, kupujemy coś z zakładki zioła, częściej jest napisane, że można kupić z akcesoriami i tak dalej. A no co do akcesoriów, to mamy takie tam, powiedzmy sobie, biedne akcesoria, bo są wagi z i wagi iPod i z więc no tam powiedzmy, do ważenia, no fajnie, żeby zważyć sobie działkę, tak? No to faktycznie to się wtedy nada. Oczywiście bez najmniejszego problemu, bez jakiegokolwiek problemu, możemy sobie zamówić wszystko do domu. No... Termin dostawy czy czas dostarczenia towaru ustalony jako wiążące lub niewiążący powinny być podane pisemnie, ble, bla e, 95% zamówień realizowane jest w terminie nie dłuższym niż 1-2 dni. Koszt wysyłki 10 zł do 15 zł. No i tam takie pierdółki. Wiadomo, można sobie zamówić. Jest oczywiście kaleria. jest pełno pisane o legalności całego przedsięwzięcia. O, o, proszę, słuchajcie, trafiłem na miejsce, gdzie jest coś o legalności. Żaden ze składników prezentowanych przez nas produktów nie widnieje w wykazie środków zabronionych. Jest to Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 179, pozycja 1485, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z, wraz z aktami powiązanymi. Bayer. A przed chwilą y, doszliśmy do tego, że jest bezylopiperazyna, która jest właśnie wymieniona w, tym, w tej ustawie, no i ona była na chromatogramie. No to, no to mi już zrobili trochę wody z mózgu. No nie wiem, może osoby, które zakupują tutaj cokolwiek, zastanawiają się nad tym, czy no na pewno się nie zastanawiają, bo jeżeli ktoś tu kupuje, no to kupuje tę własną odpowiedzialność, prawda? I nie zastanawia się, czy to jest legalne, czy nie lepiej kupić w ten sposób, niż kupić jakiegoś dealera gdzieś tam na boku, nie wiadomo, co, co się wtedy kupuje. E... No i jest nazwa strony. Pod nazwą strony jest piękny piękny slogan. Moc zabawy w jednym miejscu. Faktycznie, moc zabawy jak cholera. Osobiście znowuż to nie polecam. Podobnie jak było e, z produkcją e, narkotyku, której już mówiliśmy o nim, znaczy, którym, o którym ja mówiłem wcześniej. A mianowicie o, me, o metamfetaminie. Pamiętacie ten odcinek, to był poprzedni? czy nie ten, który był... No, drugi odcinek, dobra, tak powiedzmy. Więc metamfetamina, yy, także, także nie polecam metamfetaminy produkcji domowej. Tutaj także nie polecam produkcji, yy, znaczy, przepraszam, nie może produkcji, a zakupu czegoś takiego, w ogóle żadnych produktów z tego sklepu internetowego, bo jest to sklep internetowy, no tam w Łodzi działają, powiedzmy sobie, legalnie jako miejsce zarejestrowane, ale w internecie oczywiście jest bardziej to dostępne. No, ten, kto nie mieszka w Łodzi, ten kupił w internecie, tak? Więc nie polecam osobiście. No i na zakończenie chciałbym pozdrowić Adre. Adra już skomentowała dwa odcinki i napisała, że niezłe tempo nagrywania, zaczynam się przyzwyczajać. Pewnie przyzwyczaję się, na razie odcinki ukazują się co dwa dni. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Nie obiecuję, że będzie co dwa dni, no faktycznie później może być trochę problem od października, bo się studia zaczną, więc... No na pewno co, nie dam rady tego nagrywać. Teraz, no, jakieś natchnienie, łapie i, i coś tam nagrywa. Także zapraszam. Aha, słuchajcie, tu jest w ogóle na stronie mojej, na, na, na głównej stronie, jest RSS wpisów. Jeżeli ktoś chce, może subskrybować i, i wtedy będzie na bieżąco informowany o tym, jakie nowe odcinki się pojawiły. To będzie z wpisów. Oczywiście na stronie, której podałem, a więc jest zakładka na górze widoczna strona w podcast.pl jeżeli klikniecie na obrazek podcastu, przenosicie się automatycznie do podstrony mojego podcastu i tam jest też coś takiego jak link RSS oczywiście jego można także subskrybować i to tak samo będą pojawiały się tam nowe odcinki, więc co wolicie czy ze strony podcast.pl czy ze strony czy z, czy z mojej strony RSS wpisów u góry, co jest widoczne po, w prawnym górnym roku. No, zapraszam do, do subskrybowania tego, tego podcastu. A jeżeli ktoś nie chce subskrybować, no to niech zagląda codziennie. I właśnie, piszcie komentarze, bo jeżeli piszecie komentarze, to wiem, że słuchacie i że to, co mówię, no w jakimś tam stopniu jest ciekawe i nie przynudzam. Jeżeli przynudzam, napiszcie no, to też oczywiście, to będzie jakiś tam zachętę do tego, żeby zmienić może tematykę czy, czy mówienie o czymś. A czasami się trochę rozjadę z tematem, ale mam nadzieję, że to, że to niewiele wpływa na jakość odcinków. No i oczywiście strona z sieci wzięte.pdg.pl No i zapraszam oczywiście na następny odcinek. Do usłyszenia. Cześć.